Tak, udało się. Tak naprawdę jest to spełnienie marzeń, bo od chwili, gdy przyszedłem do rallycrossu, Utrzymywałem tempo czołówki, mogłem z chłopakami walczyć na każdym okrążeniu, jednak nigdy, mimo wielu wygranych kwalifikacji, wielu wygranych półfinałów, jednak nigdy nie byłem w tym wielkim finale, w grande finale pierwszy i to się spełniło. Pojechałem taktycznie świetnie, miałem fajną walkę z Pawłem Melonem, miałem super walkę z Łukaszem Colem, więc jestem z siebie maksymalnie zadowolony, ale najbardziej, najbardziej jestem zadowolony z mojego zespołu, który... w na ten weekend przygotował fantastyczne auto, nic, nic się nie popsuło, nic się nie poluzowało, więc mogłem się skupić tylko na własnej jeździe. Dzięki!